Bydgoska policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia kulisy tragedii, do jakiej doszło na bydgoskim Szwederowie. Jak informowaliśmy w Aktualnościach Jedynki, późnym popołudniem z piątego piętra spadł czteroletni chłopiec, którego mimo wysiłków ratowników nie udało się ocalić, mówi Jakub Skrzypek z miejscowej policji. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że czteroletni chłopiec wypadł z balkonu z piątego piętra na balkon na pierwszym piętrze. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie niestety, mimo udzielonej pomocy, zmarło. Mieszkańcy bloku, w którym doszło do tragedii, są załamani. Myśmy u lekarza byli. On przez okno spojrzał, mówi, co się dzieje. Może dlatego, że ktoś z okna wypadł. Jest okropne, to jest, to jest nie do pomyślenia. Mam klatkę obok wejścia. No właśnie wracałem z pracy i widziałem, że tutaj straż pożarna, policja i karetka podjechały. Duża tragedia, no to są ciężkie sprawy naprawdę. Jak nieoficjalnie ustaliło radio pik mężczyzna, który był w domu z chłopcem wyszedł na chwilę pomóc ciężarnej partnerce, wtedy miało dojść do nieszczęścia. Za nami pierwszy z pięciu dni Czarnego Tygodnia. To akcja protestacyjna w szpitalach powiatowych, które toną w długach, części grozi upadłość, a inne nie mają jak zasypać dziury w budżecie przez ograniczenie finansowania nadwykonań. Jedną z placówek, które przyłączyły się do akcji jest szpital w Strzelcach Opolskich. Jego dyrektorka Beata Czempiel wskazuje na główne bolączki takich ośrodków. Ubolewamy przede wszystkim nad tym, że te wyceny świadczeń są za niskie, że taki szpital powiatowy jak nasz nie jest rentowny, nie może się bilansować, bo przecież mamy pacjentów i chcielibyśmy robić swoje, ale, ale tak spokojnie. W ramach protestu do piątku personel będzie ubrany na czarno i będzie informował pacjentów o powodach strajku, jak zapewniają dyrektorzy szpitali akcja nie wpłynie na leczenie chorych. To był pierwszy taki polsko-francuski szczyt międzyrządowy. W Gdańsku jednodniową wizytę złożył prezydent Emmanuel Macron. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, a czego dotyczyły rozmowy i jakie umowy udało się podpisać, o tym Agata Król, która na miejscu to spotkanie obserwowała. Jeśli sami nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa, to nikt nam tego nie zapewni, powiedział premier Donald Tusk podkreślając, że rozmowy były obiecujące jeśli chodzi o współpracę w energetyce, szeroko pojętym bezpieczeństwie czy współpracy militarnej. Szef polskiego rządu dodał, że relacje polsko-francuskie osiągają najwyższy możliwy poziom. Podzielamy dokładnie te same obawy dotyczące dzisiejszej niestabilności geostrategicznej. Dokładnie tak samo odczytujemy potrzebę wzmocnienia suwerenności Europy, naszych państw. Chcemy konsekwentnie wspierać tych wszystkich przede wszystkim Ukrainę w oporze przeciwko agresji, dbając o relacje transatlantyckie. Prezydent Emmanuel Macron dodał, że delegacje podpisały umowy dotyczące obronności i wsparcia dla Ukrainy. Zapewnił, że współpraca militarna będzie rozwijana między innymi poprzez ćwiczenia wojskowe i szukanie rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo obu krajom. Zapowiedział też budowę partnerstwa w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej. Z Gdańska, Agata Król, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Dwa główne lotniska w Teheranie zostały otwarte. Dostały zgodę od Irańskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego na przywrócenie ruchu pasażerskiego i na sprzedaż biletów. Pierwszy lot do Stambułu ma się odbyć dzisiaj. Ogółem w Iranie działa już 10 lotnisk. Samoloty większości linii lotniczych przelatujących nad regionem wciąż jednak omijają ten kraj. Nie robi tego m.in. Rosja. W ostatnich dniach swoją przestrzeń powietrzną otworzył także Irak. Wciąż zamknięta jest przestrzeń nad Kuwejtem. Od dziś strajk maszynistów londyńskiego metra, a poważne utrudnienia potrwają aż do piątku. To przez dwa 24-godzinne protesty, które zapowiadają związkowcy walczący o zmiany warunków pracy. Strajki rozpoczną się we wtorkowe i czwartkowe południe, a zakończą w środowe i piątkowe poranki. A jeśli nie będzie porozumienia podobnych akcji, ma być więcej. Kolejne są zapowiadane na drugą połowę maja oraz na połowę czerwca.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 Na termometrach teraz od stopnia w Lęborku do 8 stopni w Warszawie, a w nocy możliwe lokalne przymrozki do minus 2, minus 4 stopni. W Beskidach, Bieszczadach i Karpatach może spaść kilka centymetrów śniegu, poza tym na południu trochę deszczu, a bez opadów i prawie bez chmur na północy. W dzień na ogół pogodnie i tylko na południu znowu dużo chmur i możliwe opady deszczu, a w górach śniegu, a na termometrach na ogół od 9 do 13 stopni. jedynka Polskie Radio Mamy wtorek, 111 dzień roku. Wschód słońca o godzinie 5:28, a zachód o 19:41. Kalendarium. 658 lat temu król Kazimierz III Wielki wydał statut Żupny, dokument określający zasady wydobycia i sprzedaży soli w Królestwie Polskim. 107 lat temu w 1919 wojna polsko-bolszewicka. Oddziały Wojska Polskiego dowodzone przez Józefa Piłsudskiego zajęły Wilno. 106 lat temu w Warszawie podpisano polsko-ukraińską umowę międzyrządową. Strona polska uznawała niezawisłość Ukrainy i jej władz, a linię graniczną miała stanowić dawna granica między Rosją a Austro-Węgrami. 103 lata temu w 1923 w Krakowie urodził się Gustaw Holoubek, aktor, reżyser, ikona polskiego teatru, przez wiele lat dyrektor artystyczny Teatru Ateneum. 74 lata temu w 1952 roku prezydium rządu zatwierdziło projekt budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, którego autorem był Lew Rudniew. W kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji. A imieniny obchodzą m.in. Aleksandra, Anastazy, Apoloniusz, Bartłomiej, Bartosz, Felix, Konrad i Roman. Serdeczność od Radiowej Jedynki. Autopromocja. Cztery pory roku.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 Autopromocja. To jest radio, to jest program pierwszy Polskiego Radia. I 11 minut po północy. Noc z reportażem. Za konsoletą Wojciech Błoński, a przed mikrofonem Jakub Tarka. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji wpisującej się w obchody 83. rocznicy powstania w getcie warszawskim przywołamy trzy historie zapisane w dźwiękach, architekturze i ziemi. Nasze nocne spotkanie rozpoczniemy reportażem Aleksandry Łapkiewicz-Kalinowskiej o Janinie Familiar-Hepner, wybitnej pianistce dwudziestolecia międzywojennego, której błyskotliwą karierę brutalnie przerwała śmierć w warszawskim getcie.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 Ten reportaż usłyszą Państwo w całości już za chwilę. Natomiast po godzinie pierwszej Katarzyna Michalak zabierze nas na lubelską Kalinowszczyznę. To jest dzielnica Lublina, gdzie w miejscu dawnej synagogi historia splotła się z metafizyką pod koroną niezwykłego drzewa chrześcijanie mówią dom Boży, prawda? A tutaj nie jest tak. Synagoga jest po prostu budynkiem do spotkań tej społeczności żydowskiej. Natomiast punktem takim, który jest no, w pewien sposób uświęcony właśnie jest ta szafa ołtarzowa, bo tam jest przechowywana ta święta księga judaizmu, czyli, czyli Tora, czyli pięcioksiąg Mojżesza, czyli to, co jest po prostu w Biblii na początku. Aaron? Aaron Hakodesh. Aaron Hakodesz jak Hakodesz, co to może znaczyć? Co to może znaczyć, to tego się Państwo dowiedzą po godzinie pierwszej, a naszą audycję zamknie po godzinie drugiej opowieść Katarzyny Kurzel o Mirosławie Engelu, pasjonacie archeologii z Grąbkowa, który odczytuje, ale też sam utrwala dzieje w kamieniach. Przecież od neolitu ludzie wiedzieli, że kamień jest niezniszczalny, no to nadal go wykorzystujemy. Te moje ryty te moje rysunki w tych kamieniach mogą przetrwać tysiące lat. Domy nam się porozwalają. Ktoś przyjdzie, wyburzy, a ten kamień, jeżeli go nikt nie ukradnie, nikt go nie przyniesie, to on będzie tutaj stał. Zapraszam państwa bardzo, bardzo serdecznie na to trzygodzinne spotkanie z pamięcią, która potrafi przetrwać próbę czasu. Warszawa, ma... Ma. Wciąż płaczę, gdy Ciebie zobaczę, Warszawa, Warszawa. Warszawo ma. Ta piosenka zyskała ogromną popularność dzięki filmowi Zakazane Piosenki z 1946 roku, ale była popularna, była znana już wcześniej w getcie warszawskim. Tekst napisał ukrywający się... W 1943 roku to było po aryjskiej stronie Ludwik Starski, wybitny scenarzysta, autor wielu wspaniałych piosenek, jak to się kiedyś mówiło, szlagierów, ojciec scenografa Alana Starskiego. I ta piosenka wprowadziła nas... W klimat reportażu, który usłyszą Państwo już yy, za chwilę. Yy, reportażu, którego bohaterką będzie Janina Familier hepner yy, Była ona jedną z najbardziej utalentowanych i rozpoznawalnych pianistek dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Jej nazwisko przyciągało publiczność nie tylko do sal koncertowych, ale także przed radiowe odbiorniki. Studiowała między innymi u Aleksandra Michałowskiego, a o jej scenicznym temperamencie, o jej wszechstronnej technice rozpisywali się najlepsi muzyczni recenzenci. Nasza wiedza dziś o Janinie Familiar-Hepner w zasadzie sprowadza się do słownikowych biogramów, niewiele o niej wiemy, Wiemy, że zginęła w getcie warszawskim i stamtąd pochodzą ostatnie wiadomości na jej temat. Zapraszam Państwa już teraz do wysłuchania dokumentalnej audycji, w której poprowadzą nas trzy świadectwa. Akt urodzenia, płyta gramofonowa i fotografia z archiwum Ringelbluma. Reportaż Aleksandry Łapkiewicz-Kalinowskiej nosi tytuł Zaledwie opowieść o pianistce. Liczyłam, że ono ma 93 lata, prawda? Od momentu powstania. Jeżeli to jest 32 rok, no to za, za chwileczkę będzie stulecie od ich powstania. Nagranie jest cudowne z tej niedoskonałości, mogę tak powiedzieć, bo mnie zawsze te stare nagrania wzruszają tym właśnie tym szumem, wszystkimi dźwiękami, które, które towarzyszą, jakby które pozwalają nam poczuć w ogóle, jakie to były czasy, jaki to był sprzęt, jakie to były możliwości. Gdyby nie cyfrowa kopia, na pewno zdarłabym tę płytę. Tego nagrania słucham na okrągło, jak ukochanej piosenki. Gratka, że nagranie Familiar hepnerowej istnieje, no to jest w ogóle jakiś wyjątek, bo jest wiele innych nagrań, bardzo ciekawych, które mamy tylko uwidocznione w katalogu, ale nie mamy ich w naturze, po prostu przepadły, nie istnieją. No jeśli 85% Warszawy zniknęło, to tak można liczyć, że mniej więcej jeśli nie, nie, nie więcej, zniknęło aktów urodzenia I to, i to generalnie dlatego żydowskich, że żydowskie nie miały swoich duplikatów w synagodze. W archiwum Ringelbluma gro fotografii było w skrzynce, która, do której dostała się woda, ponad 200 i te fotografie wszystkie właściwie spłynęły. To była o ile dobrze pamiętam w opisie, tylko taka informacja, że to była taka pulpa zamoknięta, która została wyrzucona. Trzy dokumenty, trzy ślady, trzy świadectwa. Akt urodzenia, decelitowa płyta i zdjęcie. Początek, środek i koniec. Najkrótsza biografia. Inna od tych, które znajduje w leksykonach i słownikach muzycznych. Bo biografię Janiny Familiar-Hepner znamy tylko z takich publikacji. Windy nie ma. Windy nie ma. Składę z stronę. Odrodzeniamy Było Muzeum Doktor habilitowana Katarzyna Naliwajek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego Zajmuje się m.in. badaniem biografii muzyków żydowskich i ich losów w czasie Zagłady. Spotykamy się w jej gabinecie na krakowskim Przedmieściu. Możemy sobie przejść... Mhm. Uroczo skrzypiąca podłoga. No. <głosy> tak naprawdę najwięcej informacji można znaleźć w słowniku pianistów polskich Stanisława Dybowskiego. On napisał naprawdę duże hasło na temat Janiny Familiar-Hepner i jest ono dosyć kompletne, bo zawiera na przykład cytaty z recenzji i dosyć dużo jest tu napisane też o jej wykształceniu. Ona urodziła się około 1890 roku i tutaj też jeszcze nikt nie znalazł jakichś dokładnych danych, ale... No, przyjmujemy, że to mogło być trochę wcześniej. Zwykle kobiety też w tym czasie odmładzały się ze względu na to, że można to było łatwo zrobić, bo nie było dokumentów, dokumentacji. Katarzyna Naliwajek informacji o Janinie Familiar-Hepner szukała kilkanaście lat temu. Najnowszą publikacją, w której znalazła się krótka nota o artystce jest folder wydany przez Żydowski Instytut Historyczny w 2025 roku. Czytamy tam, że pianistka urodziła się w 1886 roku, a w nawiasie dodane jest, że według innych źródeł około roku 1890. Tak duże rozbieżności nie dawały mi spokoju. Skontaktowałam się z działem genealogii Żydowskiego Instytutu Historycznego, którym kieruje Anna Przybyszewska-Drost. No to już wiadomo, że nie szukali czy nie znaleźli metryk, tak? Ci, którzy podają te informacje, skoro są rozbieżności. I teraz, jeśli wejdziemy do tej bazy, to zostało zindeksowane przez tą organizację Jewish Record Index in Poland. Familiar, to jest rzadkie, bardzo wyraźnie. Czy pojawiają się... Nazwisko jest takie trochę kłopotliwe. dlaczego kłopotliwe? Bo y, wydaje mi się, że brzmi familia, familie, a nie familier, bez R na końcu. I to R jest dopisane, bo jak się szuka familier, to wyznajdujemy jedną jachet, która zmarła. 79 i tutaj jest matka jakiegoś, jakiejś dziewczyny, która o tym nazwisku, a familie, familia mhm. jest dużo więcej, tak? Dlaczego ja tego teraz nie mogę znaleźć, Janina? Familiar, familiar, może. Tak. I ona rzeczywiście występuje jako familier, ok, czyli jakby i tak, i tak nazwisko było pisane. Tak, i te, no i tu ją znalazłam, szukając różnych odmian nazwiska. Jest i w odpowiednim wieku urodzona. I co tutaj, jakie informacje możemy to przeczytać? To jest akt urodzenia. Tam zdarzyło się w Warszawie, w urzędzie do rejestracji niechrześcijańskich metryk 28 lutego, 19 marca. 1891, o godziny 9 rano, przybył Abram Rosengarten i w obecności świadków przedstawił nam dziecko, y, dziewczynkę, która urodziła się 23 lutego 7 marca to są te dwa kalendarze gregoriańskie i juliański tego roku. O dziewiątej chyba pod numerem to jest ogrodowa pięćdziesiątym piątym chyba na ogrodowej z ojca Jakuba Familiera, 30 lat i jego żony Pauliny urodzonej Nasberg 24 lata mające i dziecku dano imię Janina. Akt został przeczytany i podpisany. Czyli tu mamy pewność już, kiedy Janina się urodziła. Tak. tak. 1891. Luty, marzec. Myślę, że luty jest tą, tą datą. Ona urodziła się jako Janina i mama Paulina, czyli jakby tutaj jest jakiś rodzaj asymilacji. Po prostu było tak że w momencie urodzenia się dziecka, jeśli rodzina była trochę bardziej asymilowana lub aspirowała, to nadawała na przykład imię Janina, ale w pamięci było to jachet. I to Pauliny rodzina jest bardzo taka już, bo tutaj są same prawie imiona nieżydowskie. tak? A wiemy od, od jakiego czasu mniej więcej ta rodzina z Warszawą związana była? Rodzina familier wygląda na to, że była związana od, jakby od początku tego, co można złapać, no bo nie ma ich nigdzie więcej. Są w Warszawie, to są takie nazwiska rodzin żydowskich, warszawskich, które były troszeczkę, często troszeczkę inne niż nazwiska gdzieś indziej, w innych miejscach. Warszawa, lata 90. XIX wieku.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 kiedy miała około 16 lat, czyli około roku 1906, zaczęła się uczyć już w ten wyższy etap pod kierunkiem Aleksandra Michałowskiego, który był no, legendarnym nauczycielem i to było w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Później ona jeszcze studiowała w Berlinie, to były lata 1910-1911 i tutaj jej pedagogami mogli być Henryk Bart a więc ten, który też był nauczycielem Rubinsteina, Martin Krause albo Maurycy Meyer Mar. Wróćmy do naszych nagrań. Co prawda utrwaliły grę dojrzałej już pianistki, jednak jako jedyne ślady bezpośrednio zapisały jej artystyczną osobowość. Najprościej by było pani teraz w lewo, dla tutaj... Z prośbą o ich interpretację zwracam się do profesor Agnieszki Przemyk Bryły, pianistki związanej z Uniwersytetem Muzycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Tutaj po prostu jest to wykonanie pełne na pewno rozmachu instrumentalnego, ale też przesycone taką swoistą melancholią, elegancją. Na pewno jest to, jest to świadectwo jakiegoś no, niesamowitego tutaj wyczucia i wspomnimy, że że pani Janina Familiar Heptner była uczennicą Aleksandra Michałowskiego, który z kolei był uczniem Karola Mikulego, który z kolei był uczniem Fryderyka Chopina, więc można powiedzieć, że była prawnuczką muzyczną Chopinę, tak to w środowisku sobie półżartem nazywamy, no, ale to jest, wydaje mi się, też w jakiś sposób, a nie wiem, czy to dobre słowo, ale uwiarygadnia tę estetykę, prawda, jako tą no, prawie że z pierwszej ręki. Natomiast myślę, że po prostu, to, to, to, jeśli chodzi już o te konkretne dwa walce, no to jest to, myślę, że tu w tym momencie można, można zobaczyć osoby właśnie i zarówno o silnej osobowości i takim wyrazistym temperamencie, ale jednocześnie wrażliwą, delikatną poszukującą niuansów, plus oczywiście wielka łatwość instrumentalna. Widać, że to jest osoba, która musiała naprawdę mieć wspaniałe podstawy i wielką wiedzę i, no i właśnie dobry muzyczny smak tak zwany. Właśnie Stanisław Dybowski znowu pisze, że od 1912 roku nazwisko Familie Równy pojawiało się coraz częściej na koncertowych afiszach i że y, grała też często w audycjach muzycznych organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. I to jest też istotne, że podobnie zresztą jak Róża Etkin-Moszkowska często grała utwory Kompozytorów polskich, a więc y, tych najbardziej znanych, takich jak Paderewski, Zarębski i tych mniej, jak Friedman y, czy Melcer. zwracano się do niej też jako takiej, do takiej idealnej wykonawczyni utworów, prawda? skoro właśnie kompozytorzy liczyli na to, że, że ona je zagra po prostu bardzo dobrze. Wiadomo też, że lubiła bardzo grać sonaty Scarlatiego. Hajna. są ślady o jej recitalach w, radiu, w polskim radiu z utworami Mozarta. Czego to jest kuriera porannego. No, ja przekopałem wszystko, tam. Więc jak pisze recenzent przeglądu porannego o grze familii Hebnerowej, no dokładnie Felicjan Szopski. W jej wykonaniu było pogłębienie artystyczne, była doskonałość i piękne frazowanie. Było najsubtelniejsze wyczucie myśli autora, bo żywa wyrazista mowa duszy ludzkiej i artystycznej przemówiła w pełni. Był wreszcie blask techniki i szlachetnego dźwięku uderzenia. Co pisze natomiast w głosie łódzkim Felix Halpern? Piękny, pełny ton, płomienny temperament i niepospolita muzykalność wsparta subtelnym wyczuciem dźwięku, oto pierwiastki artystyczno-odtwórcze, które koncertantka w swej grze jednoczy. Kogoś tutaj jeszcze mamy, Cezarego Jelente, mamy też, który poświęcił jej parę słów w przeglądzie muzycznym. Po tych wrażeniach, jakie wynieśliśmy wczoraj z sali konserwatorium, musimy rzec bez wahania, że największą polską pianistką jest pani Janina Familiar-Hepnerowa. Rysem charakterystycznym tej artystki jest dzisiaj potęga. Potęga w technice, w stylu i w środkach ekspresyjnych bardzo mi się podobała jedna z recenzji w której podkreślano brawurowość i prawdziwie męską siłę uderzenia tutaj też wymieniona jest posunięta do szczytów doskonałości technika subtelność frazowania i zupełne opanowanie w instrumentu takie są te cechy które wyróżnił Roman Hojnacki pisząc po jej występie w Filharmonii w roku 1912 w przeglądzie muzycznym Natomiast taką jeszcze sprawą, która jest dosyć dla mnie bolesna, to jest sprawa taka, że natrafiłam na, na taką książeczkę Adolfa Nowaczyńskiego Sen srebrny Salomei Kohn, wydaną w 1923 roku. I tutaj właśnie on pisze taką jakby satyryczną, statryczny eseik y, właśnie o, o takim antysemickim zacięciu i może przytoczę tu fragment gra w konserwatorium Janina Familier. Gra sonatę F moll Brahmsa istotnie doskonale, a nad program Waltz Mephisto lista brawurowo. Gdy gra pani Familier na sali jest familiernie i entuzjazm wprost tropikalny. Cóż się dziwić potem, że krytyk Rosenzweigel pisze zaraz Z taką jedną sonatą to pani familier może zdobywać cały świat. W nawiasie, świat w cudzysłowie z ulicy Szpitalnej. A na główek to pan Rosenzweigel zaraz daje Największa pianistka polska. kariera Janiny rozwijała się w cieniu narastającego antysemityzmu. Jednak jak się wydaje jej pozycja w latach dwudziestych i trzydziestych była ugruntowana. Jej nazwisko było jak najbardziej rozpoznawalne. Pojawiało się w programach i oczywiście z jakimiś tam określeniami typu, że znakomita, jedna z najwybitniejszych, także tak mi się wydaje, że, że była po prostu bardzo znana. Grała rzeczywiście bardzo pięknie, płyt nagrała trzy, jedną z walcami Chopina i jeszcze dwie z muzyką, oczywiście fortepianową, tych dwóch niestety pozostałych nie ma. Z jakie powody? No nakłady nie były zbyt wielkie takich płyt, myślę, że kilka tysięcy egzemplarzy, no i po prostu niestety nie dotrwały do naszych czasów. Ja pisząc książkę, właśnie monografię firmy płytowej Sirena Rekord, która powstała w roku 1904 i istniała do II wojny, no, zebrałem jakieś 65% informacji dyskograficznych, czyli o 30% po prostu, no, nie udało się tego odtworzyć. A z tego, co jest po prostu w sensie takim, że jest po prostu tylko katalog, no to ocalało z kolei kilkanaście procent. W sensie takim, że to rzeczywiście istnieje. Także płyta troszeczkę trzeszcze, ale to trzeszczy oczywiście od eksploatacji. To jest nagranie monofoniczne, czyli nagrywano do jednego mikrofonu. Były dwa studia, które ta wytwórnia posiadała. Jedno wielkie przy ulicy Wiśniowej 50, to jest na Mokotowie w Warszawie. Więc myślę, że tam nie nagrano familię Hepnerowej, tylko nagrano ją na ulicy Chmielnej 66 w studium tak zwanym małym, no bo to był tylko fortepian, więc myślę, że, że tam te nagrania powstały. Kilkanaście tysięcy egzemplarzy mogło się ukazać takie płyty i właściwie rynek był nasycony. Płyty eksportowano z Polski do różnych krajów europejskich, blisko, blisko położonych i dalej, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Palestyny na przykład. Wybucha wojna. Wiemy, co się z nią dzieje? No właśnie, tutaj wiadomo, tylko jest, powtarza się w różnych miejscach informacja, że ona początkowo się ukrywała, a następnie trafiła do getta, tak pisze Stanisław Dybowski. No i to jest dosyć przerażające, bo co to znaczy, że początkowo ukrywała się, a następnie trafiła do getta, to znaczy, że hmm, tutaj możemy różnie o tym myśleć. Gdyby została zadenuncjowana, no to pewnie w ogóle nie trafiłaby do getta, tylko, tylko zostałaby zabita. Niestety tak zwykle bywało. Zazwyczaj wtedy zabierano takie osoby na Pawiak i, i tam gdzieś były mordowane. Tutaj być może też sama może podjęła taką decyzję, że nie ma siły się ukrywać, może te okoliczności były zbyt trudne, a może już nie mogła, może ktoś jej odmówił, a może... No trudno, właśnie tutaj są takie potworne domniemania, prawda? Nie, nie wiemy, jak, jak to wyglądało w rzeczywistości. Czyli co w ogóle wiemy o ilosach wojennych? No bardzo niewiele tutaj. Wiadomo, że występowała w getcie, kiedy już tam trafiła, w Teatrze Femina i na koncertach Żydowskiego Towarzystwa Opieki Społecznej. Były też takie właśnie koncerty dobroczynne, które organizowały różne komitety domowe, to wiadomo, że ona, ona brała w tym udział, w takich, w takich właśnie koncertach. W kwietniu 1942 roku Janina Familiar-Hepner wzięła udział w ostatnim zagranym w getcie, kameralnym koncercie muzyki klasycznej w Teatrze Femina. To ostatni ślad, jednak świadectwem, które szczególnie mnie poruszyło jest wyjątkowe grupowe zdjęcie. Patrzymy na zdjęcie ślubne z archiwum Ringelbluma, jedyne takie zachowane w tym zbiorze, które zostało zrobione w 1941 roku i wiedzę o nim mamy z pierwszej ręki, od Racheli Auerbach, członkini grupy Onek Szabat która po wojnie, zobaczywszy je w zbiorach, opisała Pannę Młodą i kulisy tego zdjęcia, będąc jedną z zaproszonych osób, choć nie brała w tym już później bezpośrednio udziału. Rachela Auerbach rozpoznała tylko jedną osobę, Pannę Młodą, dziennikarkę Halinę Zuckerman. Badaczką, która zajmowała się bezcennym zbiorem fotografii z archiwum Bluma, jest Anna duńczyk schulz wicedyrektorka Muzeum Warszawy. O ile panna młoda sama była wskazana z imienia i nazwiska, to najbliżej otaczający ją ludzie, pan młody i siedząca obok niego kobieta, a także stojący za ich plecami osoby, nie, w ogóle nie były wskazane w żaden sposób. No i każda z tych twarzy kryła w sobie jakąś zagadkę. I tą pierwszą taką bezwzględnie rozpoznaną osobą był Menachem Kipnis, fotograf, etnomuzykolog, który rzeczywiście był takim człowiekiem o dużym dorobku i on patrzy prosto w aparat. A drugą osobą, która tak też bardzo rzucała się w oczy i najdłużej pozostawała w tym roku nieznajomości, no to była właśnie Janina, która siedzi bezpośrednio koło Pana Młodego. Jest osobą właściwie chyba najbardziej elegancką spośród wszystkich znajdujących się na zdjęciu. Siedzi też dobrze widoczna, z uśmiechem. Jest właściwie gotowa na taką sytuację, w której jest fotografowana, dobrze się prezentuje, potrafi się zachować. Ma też bardzo... Przyjemny wyraz twarzy. Wiem, że to jest taki eufemizm, ale, ale to w tej sytuacji nie byłoby takie znowu oczywiste, a jednak uśmiecha się zarówno ona, jak i wiele innych osób, co podwójnie podkreśla wagę tego zdjęcia, jednego z nielicznych, gdzie Żydzi w getcie warszawskim uśmiechają się do obiektywu. I to w taki bardzo naturalny sposób, okazując zaufanie temu, który ich fotografuje, ale też czując się w tej sytuacji jakoś bardzo rozluźnionym, pewnie nawet szczęśliwym. Zatem w sierpniu 1941 roku na przyjęciu weselnym w Kuchni Literatów przy ulicy Orlej 4 spotyka się bardzo szczególne grono. Rzeczywiście wraz z każdą osobą odkrywaną jeszcze, jeszcze bardziej to znaczenie jest podkreślane. Właśnie nawet trochę brakowało mi tego dopięcia, że byłyby takie osoby naprawdę bardzo znane w środowisku artystycznym, przedwojennym, nie tylko żydowskim. No i jedną z nich bezwzględnie jest Janina. Gdzie zginęła? Jak zginęła? Kiedy zginęła? Na żadne z tych pytań nie ma odpowiedzi. Czy była na umszlak placu, czy, czy wcześniej zginęła, czy umarła w pociągu, czy zginęła w Treblince, czy w innym miejscu zagłady. Tutaj nie znalazłam żadnych informacji na ten temat. Dlatego myśląc o ostatnich dniach życia Janiny, idę wraz z badaczką zagłady Zofią Waślicką-Żmijewską pod pomnik na... Umszlak Plac. No i jesteśmy już w domu. A w tym konkretnym miejscu co było? Mniej więcej w tym miejscu była brama, którą e, wchodziło się z getta na teren Umszlak Placu. Tutaj na rogu Stawek i, e, i ulicy Dzikiej. Wśród imion wypisanych na pomniku szukam Janiny. Zobacz, bo dzisiaj właśnie jak tutaj podeszłam, to szukałam, czy, czy Janina Aha. się tutaj znajduje. Jest Jadzia. Jadzia. Mm. Janina musiała znać to miejsce. Być może budynek, do którego wchodzimy, był ostatnim przystankiem przed jej ostatnią drogą. Te zdjęcia, które znamy z umrzek pracu, to są zdjęcia na ulicy. Ci ludzie, którzy siedzą przed budynkiem, Natomiast tak naprawdę, Uffszałk Prac to był cały ten, ten kompleks. Ten budynek, budynek naprzeciwko, rampy kolejowe. I większość ludzi była nie na zewnątrz, tylko właśnie w tych salach lekcyjnych. Jesteśmy w szkole. Słychać. Jesteśmy w budynku zespołu szkół ekonomicznych na stawkach. To jest przedwojenny budynek szkolny, w którym było też takie biuro. Urzędu Zaopatrzenia Miasta Warszawy, Niemcy przejęli ten budynek razem z magazynami przy torach kolejowych i najpierw było tutaj takie właśnie miejsce, gdzie dowożono żywność i inne produkty do, do getta, no a od 1932 roku stąd wywożono Żydów do obozu zagłady. Kilka lat temu, pięć lat temu razem z Jackiem Lauciakiem i Arturem Żmijewskim przez kilka tygodni chodziliśmy po tym budynku, szukając takich śladów, co tutaj zostało z tych czasów. Wydaliśmy książkę Warszawski Trójkąt Zagłady. No i okazuje się, że w tym budynku zostało tych śladów tak naprawdę bardzo dużo. To jest dosyć niezwykłe, bo w tych miejscach związanych z zagładą najczęściej tych miejsc też nie ma. One zostały, zostały zniszczone. To była taka właśnie tutaj nasza obsesja w tym budynku, żeby znaleźć jakiś napis, że, że jakich tyle było, to może gdzieś jest. No i rzeczywiście tutaj odkręcaliśmy właśnie jakieś takie płyty drewniane w kilku miejscach szukając, ale, ale nie udało nam się. A według relacji całe ściany były zapełnione napisami, nazwiskami, jakimiś takimi słowami pożegnania. No to wszystko zostało powoli zniszczone. Potem tutaj malują ściany i one cały czas tą farbę, ta farba jakoś pęka. Jakby tam coś pod spodem było pod tą farbą. Jest kilka takich relacji y, osób, którym albo udało się stąd uciec, albo jakoś tam dalej przeżyły. Y, no i one są raczej, opadają y, w takim zupełnie piekielnym miejscu, y, gdzie tłum ludzi czekał y, bardzo długo bez jedzenia, bez wody. Było tutaj też bardzo dużo przemocy ze strony strażników, także część osób y, była bita, y, mordowana tutaj na miejscu. No i w takim ścisku, z tymi zwłokami, w strasznym brudzie y, no, czekali na, na to wywózkę. No większość, może na samym początku nie, ale później raczej już wszyscy widzieli, dokąd, dokąd jadą. Tam gdzieś jest taki też, w jednej z relacji takie określenie, że to jest jedyny plac na świecie, który jest e, punktem zbiórki do, do zaświatów. Coś takiego. Dochodzimy teraz do tej zachowanej e, kratki schodowej. W budynku są trzy kratki schodowe, dwie są odnowione. Ta jedna ma starą posadzkę, stare, e, starą balustradę. No i można sobie wyobrazić troszkę, jak to wyglądało, kiedy przyjeżdżał pociąg. Ci ludzie byli zaganiani, musieli zbiec tymi schodami bardzo szybko, bici. Część osób się przewracało, byli tratowani przez kolejnych, no i tymi schodami tutaj wychodzili na podwórko. Zobaczymy, czy, czy nam się uda wyjść. Te schody są dość wąskie. Tak. Jedna klacka schodowa jest szeroka, ta główna, którą wyszłyśmy. Natomiast boczne są właśnie takie bardzo, bardzo wąskie. Tu jest wyjście na, na podwórko. No i tutaj dalej się zaczynały rampy i są takie zdjęcia jeszcze z lat 60., -tych, 70., -tych, na których jeszcze widać tory kolejowe, jeszcze są nawet takie drewniane, drewniane magazyny, a tutaj jest, są albo jakieś akademie szkolne, albo lekcje WF-u. Niemcy to przejęli właśnie też takie, takie miejsce, gdzie przyjeżdżały rzeczy do getta i odjeżdżały rzeczy z getta, czyli to odrobinę jedzenia, którą przywozili to tędy, no i wszystkie rzeczy, które rabowali z getta też stąd odjeżdżały. Natomiast wielka akcja deportacyjna trwała od 22 lipca do 21 września 42 roku. Około 300 tysięcy osób w tym czasie zabito. Mogła zostać wysłana do Treblinki w 1942 roku, mogła zostać wysłana do obozu na Majdanku w 1943 roku. Mogła zginąć na miejscu. Wtedy te, te zwłoki były przewożone do, na cmentarz żydowskim, co w takiej zbiorowej mogile. No, ale no, nie wiadomo, co się z nią stało. był talentem po prostu wielkim, niekwestionowanym i, no i z tego co widzimy właśnie w latach 30 na przykład no to wtedy właśnie można powiedzieć, że ta kariera, przynajmniej polska była u szczytu, no skoro występowała z wielką orkiestrą symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Fidelberga, to znaczy, że była niesłychanie ceniona jako solistka. Janina familier hepner występowała przed publicznością 40 lat. Współtworzyła muzyczny świat dwudziestolecia międzywojennego, a jej nagrania słuchane były w tysiącach polskich domów. Nagranie zawsze ma taką że to powiem, funkcję pewnego testamentu artystycznego. prawda? No bo to jedyne, co, co w jakiś sposób naszą sztukę unieśmiertelnia, zatrzymuje w czasie. Prawda? Poza tym no, każdy koncert przemija w momencie wybrzmienia ostatniej luty. I to zawsze tak, tak mi daje do myślenia, że, że no, jednak właśnie nagrania no, są formą właśnie zatrzymania tego. Natomiast no, z drugiej strony tak pewnym, pewną refleksją minorową jest dla mnie fakt, że nagranie, które, jak widać, jest na YouTube od 12 lat, ma zaledwie 578 wyświetleń. Także, jakby to podzielić przez 12, to daje nam no, świadczy to o tym, że jest to po prostu postać istotnie zapomniana, i, i w związku z tym na pewno, na pewno warta ponownego tutaj przywrócenia pamięci. such. Słuchali Państwo audycji dokumentalnej Aleksandry Łapkiewicz-Kalinowskiej zaledwie opowieść o pianistce. Pięć minut pozostało do godziny pierwszej. Słuchają Państwo pierwszego programu Polskiego Radia, a w nim nocy z reportażem. Po godzinie pierwszej kolejna radiowa opowieść, tym razem z Lubelszczyzny. Lubelska Kalinowszczyzna to dzielnica nasycona historią. Przed wojną ważnym elementem w jej krajobrazie była synagoga, po której dziś nic już nie zostało, ale czy na pewno nic? To o tym Państwo się przekonają po godzinie pierwszej. Zapraszam Państwa do pozostania z programem pierwszym ze studiem reportażu. Do usłyszenia. Drżał w za oknem noc plakala Deszczem zimnych, srebrnych gwiazd A w dali się żalił tak jakiś i wolal nas Drżał w lichtarzach plomień świec I drżały moje dłonie Potem siwy z gaz płakałam wiedziałam Że grałeś ostatni raz Choć nas rozdziela świat W każdą noc złą i chmurną Słyszę tango noturno. Tango sprzed tylu lat Ty wciąż je dla mnie grasz Co noc sercem je słyszę Widzę białe klawisze Widzę bladą twą twarz, i by cię ujrzeć móc, życie bym dać gotowa, ale przebrzmiały słowa: dla nas nie ma już dróg, ten jeden został ślad. W każdą noc złą ich Tango noturno Za oknami gra wiatr Żal jak pająk w kącie siadł Omotał nas swą siecią Serca czarną nicią splót Spadały moje Na czarne szeregi nut Świt nas zastał razem w oczach. Podaleś mi swe dłonie, które miał ktoś inny brać Wiedziałam, to koniec, nie będziesz już dla mnie grać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 Martyna Podolska i Paweł Sztąpkę. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.